Państwa i moim gościem był dzisiaj Jacek Ścibor. Spędziliśmy razem ponad półtorej godziny, ale jestem pewna, że nikt się nie nudził, bo prezentowane dziś bardzo różnorodne utwory zarejestrowane zostały podczas ubiegłorocznych koncertów na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy, festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna oraz podczas koncertów w Filharmonii Podkarpackiej i w Rzeszowskim Ratuszu. Wysłuchali Państwo kolej do trzech aranżacji Piotra Walickiego, pieśni Adama Astona, list do Palestyny, Aleksandra Olszanieckiego, miasteczko Beus i Nahuma „Mahopmir”. Mir. Dwóch fragmentów z mszy cecyliańskiej Józefa Hajdla, w drugim oprócz Jacka Śmora, partie solowe śpiewali także Jadwiga Kotsoplan, Olga Popowicz Alt, Paweł Bazan Bas, orkiestrą i chórem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu dyrygował Antoni Guran. Później wysłaliśmy kompozycję Jana Wywrockiego do słów Małgorzaty Ostrzychowskiej zatytułowanej Ballada historyczna o Rzeszowie. Kolejno zabrzmiały pieśni Stanisława Moniuszki Złota Rybka i Jana Gala Dziewczę z buzią jak malina. Usłyszeli Państwo także piosenkę Zakochani w Rzeszowie Tadeusza Hejdy do słów Barka Głogowskiego. Kompozycję Lwa Polaka ma mamę, zaaranżował Piotr Walicki. Dwie pieśni do słuch Marii Konopnickiej Odlot i Dobranoc skomponował Waldemar Wałecki. Koledy nie było miejsca, gdy śliczna panna i przybierzeli do Betlejem opracował Zbigniew Jakubek, a przed chwilą wysłuchali państwo pieśni Fryderyka Chopera Moja pieszczotka. Jackowi Ściborowi towarzyszyli dwaj znakomici związani z Rzeszowem pianiści Zbigniew Jakubek i Paweł Węgrzy. Crescendo. Magazyn muzyki klasycznej. Informacje, rozmowy, nagrania. Drugim gościem będzie pan Marcin Florczak, dyrygent Katedralnego Chóru chłopieńco memskiego Pueri Cantores Resovienzes. Rozmowę poprzedzą dwie kolędy nagrane 19 stycznia podczas koncertu w Katedrze Rzeszowskiej. Instrumentalna wersja kolędy Mizerna Cicha w wykonaniu zespołu z oraz pieśń o narodzeniu pańskim Franciszka Karpińskiego z muzyką Karola Kurpińskiego. W trakcie rozmowy sięgniemy także po włoską kolędę o Santa Notte. Partie solowe w tym utworze wykona gość specjalny koncertu, świetny włoski tenor Giulermo Calegari. W magazynie Kreszędo witam serdecznie pan Marcina Florczaka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy słuchać fragmentów koncertu, który odbył się w ubiegłą sobotę w katedrze rzeszowskiej. To już tradycja, że chór Pueric Cantores Resovineses, który pan prowadzi, występuje z koncertem w styczniu. Tak, to już się jako tradycja. Chór w ogóle ma wielkie tradycje i istnieje już bardzo długi czas. Churpuery, kantorzy więc założyła pani Urszula Jeczenbiskowska ponad 27 lat temu. Od ponad dwóch lat ja już jestem dyrygentem i staram się kontynuować tę tradycję, jak i też koncerty Kolend. To już jest nasz trzeci bodajże w katedrze. Mam nadzieję, że udany koncert Kolend. Powróćmy do historii chóru. Tak jak pan powiedział, 27 lat temu założyła go pani Urszula Jeczyń-Biskupska. Pan z tym chórem spędził dopiero ponad dwa lata jako dyrygent, no ale pan w tym chórze śpiewał. Ja nie śpiewałam w tym chórze, dopiero zaczęłam pod koniec kadencji pani Urszuli-Biskupskiej, przyszedłem jako nowy dyrygent. Aha, czyli ja jako byłem... nowy dyrygent tak. pan mm -hmm. zaczął współpracę. współpracę z chórem. Wydaje mi się, że no była to odważna decyzja. No Jestem wdzięczny bardzo pani Urszuli, że powierzyła ten chór mi, ponieważ no, ja byłem wtedy młody bardzo i nie wiedziałam tak naprawdę, co jeszcze będę robił. Ale opłaciło się, bo naprawdę cenię sobie współpracę z tym chórem, wkładam to całe serce i też widzę, że młodzi chłopcy, jak i za też starsi panowie też pomagają mi wiele. To od nich dużo zależy, jak ja podchodzę do tej sprawy całej. Gdyby nie oni, to tak naprawdę nie poradzimy sobie z tym wszystkim. Czyli dyscyplina w chórze, pewna... Tak, dyscyplina jest w chórze, ale też współpraca między nami. Współpraca, tak. To już było wypracowane, że tak powiem. Tak, pani Urszula zaszczepiła to w nich wszystkich. To nie jest tylko tak, że oni przychodzą na próby, tylko też pomagają we wszystkim. Każdy zna swoje miejsce, każdy wie, co ma zrobić tam. No, ale każdego roku przychodzą nowy. Tak. Co roku robimy nabór, mniej więcej w marcu, kwietniu. Jeżdżę po szkołach, szkołach powstały w Rzeszowi i Obrębach i przysłuchuję nowe narybek. W tamtym roku przysłuchałam około półtora tysiąca dzieci, z czego zostało zakwalifikowanych 240 osób. W tej chwili z tych nowych jest 20 chłopaczków. Taka to praca. No, bo wiadomo, chłopak przez pewien czas śpiewa w furze, potem mutuje i soprano w altów przychodzi dalej do tenorów basów. No. Dlatego co roku musimy robić nabór, żeby wziąć więcej osób, no żeby uzupełnić te braki. Tak, no bo nawet jeśli pan znajdzie 100, to powiedzmy sobie zostaje mm -hmm. tak, jak pan mówił. Tak, ale wyrobniej. zostają ci najwirtwalsi i ci najlepsi. Robicie systematyczne próby. Próby odbywają się w poniedziałki dla sopranów altów od 16.30 do 17.45. I alty od 17.45 do godziny 19. Próby łączone dla chóru są już w soboty. Od godziny 8 do godziny 11. .00. I to było tak za pani Wyszuli. Tak, zawsze Dyskubskie tak było. I zawsze Cię, tak było. Yy, nowością teraz jest to, że mamy pana od emisji głosu. Pana Juliarmu Calgary'ego, który prowadzi emisję głosów w piątki. Też od godziny 16.30 do 19. .00. To jest właśnie bardzo interesująca współpraca nawiązana bardzo niedawno. No, i zobaczymy, co z tego będzie, ponieważ zawodowy śpiewak zamieszkał w Rzeszowie, tak? Tak jest. Od pewnego czasu. No i zgodził się pracować z łami. Z tego, co wiem, charakterywnie. Pan Giuliano jest takim zapalonym muzykiem. Ja się z nim spotkałam, a dokładnie nawet z jego żoną, przez przypadek parę miesięcy temu. No, co wiadomo, jak to muzycy się spotykają? Zgadaliśmy się. No i spytałem się go, czy chciałby z nami współpracować, wyraził miłą chęć współpracy, no i te zajęcia, które prowadzi już przynoszą pierwsze rezultaty, pierwsze efekty, które można było usłyszeć już na koncercie Kolend. No zresztą artysta zgodził się i wystąpił z wami. To wielka nobilitacja, prawda? Tak. Zobaczymy, z Rzeszowa teraz jest dużo połączeń różnych, więc wszystko jedno, gdzie się mieszka w świat, można wędrować. Być może ten znakomity śpiewak, jak się państwo przekonają za chwilę słuchając, pozostanie w Rzeszowie i z wami przy okazji. <grym> tak? Miejmy nadzieję. Proszę pana, organizacja chóru to też jest jakby oddzielna sprawa, oddzielna historia, bo chór oficjalnie istnieje przy katedrze. Tak. No ale jest pewna struktura zarządzająca chórem, organizująca to wszystko. To nawet pana tak bardzo nie dotyczy, bo pan zajmuje się tylko artystyczną stroną, programem, prawda? No głównie tak. Stowarzyszenie już istnieje kilkanaście lat, z tego co nie wiadomo. Jest to Towarzystwo Śpiewacze. Na nas można przeznaczyć 1% podatku. Jeśli kogoś by to interesowało, to KRS jest podane na stronie internetowej www.resowience.org Prezesem stowarzyszenia jest pan Jerzy Wójcik który pomaga mi w wszelkich sprawach tego typu, administracyjnych i wprowadzeniu między innymi chór, żeby istniał od strony administracyjnej. I tutaj, właśnie, apel do Państwa. Chór ma status organizacji pożytku publicznego. No, i ten 1% podatku mogą Państwo przeznaczyć na działalność chóru. Potrzeby są ogromne, prawda? Tak. No bo to nie tylko wypracujecie społecznie, ale przecież wszystko co się wiąże z działalnością kosztuje wyjazdy, koncerty, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. W sumie to mamy dużo wyjazdów i w tej chwili planowany jest wyjazd między innymi do Francji, jak i też warsztaty muzyczne, które mają się odbyć już w lipcu. Dlatego wiadomo, że próbujemy spożytkować i dostać pieniądze w jakikolwiek sposób tylko się da. Dlatego też organizujemy takie koncerty. Oczywiście większość koncertów jest bezpłatna, bo głównie staramy się zaszczepić w Grzeszowa, tą chęć do muzyki, słuchania muzyki. Też pewnie wyjeżdżacie. Za mojej kadencji byliśmy we Lwowie w tamtym roku na koncercie pieśni patriotycznych. Mieliśmy koncerty w kościołach i w szkole na Ukrainie. Spotkaliśmy się z miłą aprobatą, ponieważ gdy śpiewaliśmy hymn i rotę, to wszyscy ludzie w kościele no, stanęli na baczność, co było bardzo miłym zaskoczeniem. Miło sobie nam ten wyjazd. No i właśnie tym roku próbujemy wyjechać do Francji, do chóru, który bodajże 10 lat temu przyjechał do Polski na zasadzie wymiany. Aha, i teraz chcę was Tak, chcę tam z nimi spotkać i zobaczyć, jak, jak dużo rzeczy się zmieniło. No i ci chyba specjalny program. na ten No program zacznijmy przygotowywać, jak się skończy już okres Kolend, bo już przed nami kolejne koncerty są w tym tygodniu i w przyszłym. Ale obiecuję, że jak tylko skończą się koncerty Kolend, zacznę myśleć na repertuarem nowym. Sporo pracy przed wami z porozowami. No i miłe przyjęcie było w niedzielę. Myślę, że tak zawsze jest, prawda? Ka Oczywiście. Katedra mhm. wypełniona po brzegi, stojący... Ludzie to coś, czego nie spotyka się nawet w dużych salach koncertowych. My zawsze staramy się jak najbardziej rozpropagować koncerty, a wiadomo, że koncert kolęd to jest taka szczególna uroczystość, na uh -huh. którą wszyscy ludzie starają się przybyć. Chór często także występuje w różnych przeglądach, bierze udział w konkursach. W tej historii 25-letniej było wiele sukcesów, no i od czasu do czasu takie wydarzenie jest potrzebne, szczególnie dla tych młodych, żeby ich zachęcić, żeby ich uskrzydlić. W samej kadencji byliśmy na konkursie bożonarodzeniowym w Krakowie, to było w 2010 chyba roku. Też pojechałem jako młody dyrygent, pamiętam, że to było chyba po czterech miesiącach pracy. I zajęliśmy wyróżnienie, co było dla mnie miłe miło zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że w ogóle coś mi się uda zająć z nimi. Ale chłopcy byli świetnie przygotowani i świetna współpraca wynikała z tego. Był chór w 2010 roku również w Belgii. To w Belgii to byli jeszcze za czasów pani Uszli Biskowskiej? Mhm. Zajęliśmy wtedy drugie miejsce na przeglądzie. Tak, od przeglądu do, przeglądu do przeglądu. Od konkursu do konkursu, od koncertu do koncertu. Repertuar chóru jest troszeczkę uzależniony od kalendarza liturgicznego, prawda? Ponieważ śpiewacie bardzo często. W katedrze. Tak, nam świętej. Na świętej, na koncertach związanych z rokiem liturgicznym, prawda? Ale w naszym repertuarze jest nie tylko repertuar sakralny, jest też rozrywkowy, patriotyczny. Śpiewamy w języku łacińskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, ukraińskim, jak też był na kolendach i As oczywiście w polskim. No, zresztą to dzisiaj słuchacze mają właśnie przykłady kolęd w bardzo różnych językach. Od pewnego czasu towarzyszy wam zespół kameralny z Pikata. Wszystko zaczęło się w sumie od kwartetu smyczkowego. Pomysłodawcą był chórzysta Dominik Lasota. On wpadł na pomysł, żeby założyć orkiestrę. On potem z kolegą Przemysławem Czekajem namówił swoich kolegów ze szkoły muzycznej. No i tak mówię, najpierw powstał kwartet, potem orkiestra smyczkowa. I w końcu rozrosła się do pewnego rozmiarów już orkiestry kameralnej, bo mieliśmy instrumenty dęte, baszane, dęte drewniane i oczywiście instrumenty smyczkowe. No i to pięknie brzmi, ale trzeba troszeczkę pracy tutaj włożyć, żeby właśnie był ten efekt, ponieważ trzeba dostosować wszystko do składu. Kto to robi? Aranżerem wszystkich utworów orkiestrowych jest też Dominik Lasota. Młody, zdolny kompozytor, który w tym roku już kończy szkołę muzyczną i mam nadzieję, że dostanie się na jakąś dobrą akademię muzyczną. Bo trzeba będzie szukać Nie no, myślę, że współpraca który... dalej będzie. <laughs> Pewnie będzie to współpraca troszeczkę ograniczona. Dominik Grawolk jeszcze? Tak, gra jeszcze. W hmm. tym roku akurat zdaje maturę, więc pewnie ma dużo nauki. Miejmy nadzieję, że będzie dalej opracowywał dla was repertuar. Przede wszystkim albo sam poprowadzi, albo kogoś znajdzie, tak jak pani Urszula, na swoje miejsce. Hmm. to następce. następce. I będzie tylko przyjeżdżał na specjalne okazje, no bo wiadomo, że w Akademiach Muzycznych jest także dużo, dużo, dużo pracy. pracy. Tak jak pan powiedział, jeszcze śpiewacie do 2 lutego koledy, Później ostro zabieracie się za pracę. za pracę. Przygotowujecie się przede wszystkim do koncertu we Francji. To też będzie wielkie przedsięwzięcie. No I logistyczne, i artystyczne także. Co do pertuaru jeszcze nie mam pomysłu. Na pewno będzie wszechstronny, żeby też było dużo utworów rozrywkowych, jak i też i sakralnych. Francuzi obiecali że nas przyjmą szerokim gestem. Tylko teraz musimy się przygotować do tego od strony administracyjnej, czyli wyjazdy, zatwierdzenia itd., itd. Spotkając spotkania z rodzicami. I pewnie ci, którzy odpowiadają za stronę to organizacyjną, szukają środków przede tak, wszystkim. Tak, sponsorów też, między jest. innymi. Sponsorów, także jeśli ktoś by chciał wspomóc was, to jest to mile widziane. Jest możliwość, tak. Jest taka możliwość. Dzisiaj słuchamy kolęd, Mam nadzieję, że jak wrócicie z Francji, również wystąpicie z koncertem, będzie okazja do nagrania i do następnego spotkania. Dziękuję panu bardzo za przyjście do nas do studia. Pan Marcin Florczak, dyrygent Katedralnego Chóru Chłopię Comełskiego, który był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję również. Sięgamy teraz po kolejne nagrania z koncertu, który odbył się 19 stycznia w Katedrze Rzeszowskiej. Ramy tego członu wieczoru stanowić będą dwie tradycyjne polskie kolendy: Jezus Malusieńki i dzisiaj w Betlejem w wykonaniu chóru Pueri Cantores Reso Vienzes i przygotowała przez Dominika Lasotę orkiestry kameralnej z piccato. Środek wypełnią tradycyjna kolenda amerykańska w stylu gospel w wykonaniu chóru i pieśń Georga Friedricha Händla "Omio Mio senior". Partie solowe wykona znakomity gość Juler Bo Caligari. Słuchamy retransmisji obszernych fragmentów koncertu Kolęd, który odbył się 19 stycznia w Katedrze Rzeszowskiej w wykonaniu katedralnego chóru Chłopięco Męskiego, Pueri Puericantores Resovienses i Orkiestry Kameralnej Spicato pod dyrekcją Marcina Florczaka. Gościem specjalnym wieczoru był świetny włoski tenor Giulermo Calegari. Otworzymy teraz kolejną tradycyjną polską kolędę Lula Jezuniu, której motyw zamieścił Fryderyk Chopin w skercu Hamol op. 20. Zaśpiewa ją niespełna dziesięcioletni rzeszowski słowik Hubert Mika. W wykonaniu chóru słyszymy także ukraińską kolędę Boks Razdajet i polską wesołą nowinę, w której partie solowe zaśpiewa 1-letni Adam Kowalik. Ostatnią w tej części koledę, gdy się Chrystus rodzi, zaśpiewa Bartosz Czarnecki, który w chórze katedralnym śpiewa już 18 lat. Większość koled na ten skład zaaranżował Dominik Lasota, katedralnym chórem chłopięcą mężkim puerikantores Resovienzes i orkiestrą kameralną z piccato, dyryguje Marcin Florczak. Ostatnią część transmisji koncertu Kolęd, nagranego 19 stycznia w katedrze Rzeszowskiej, rozpocznie kolenda hiszpańska. Później zabrzmi tradycyjna kolenda angielska, w której partie solowe śpiewać będzie Jakub Kołodziej z akompaniamentem. Michała Jakubczaka. Następny utwór to pełna wigoru kolenda Hola Hola. Później zabrzmi egzotyczna kolenda jamajska. Zakończy planowaną część koncertu znana kolenda Hymna Okres Bożego Narodzenia. Adeste Fidelis. Partie solowe w tym utworze wykona gość specjalny wieczoru, włoski tenor Giulermo Calegari, który od pewnego czasu nie tylko charytatywnie pomaga chórowi w doskonaleniu, prowadząc zajęcia z emisji głosu, ale także wspiera zespół swym autorytetem, biorąc udział w koncertach. Chórem pueri Cantores Resovienses i orkiestrą kameralną z dyryguje Marcin Chlodczak. Tym, tym, tym. Amen. narodzeniowy hymn Adeste Fidelis, w którym partie solowe wykonał gościnnie świetny włoski tenor Giulermo Calegari. Zakończył planowaną część koncertu kolęd, który odbył się 19 stycznia w katedrze rzeszowskiej w wykonaniu katedralnego chóru chłopien comełskiego Pueri Cantores i prowadzonej przez Dominika Lasote orkiestry kameralnej Spicato. Na instrumencie klawiszowym akompaniowali Aneta Czach i Michał Jakubczak. Całością dyrygował Marcin Florczak. Koncert zakończył się owacjami na stojąco, życzeniami i utworami na bis. Ja zaś na zakończenie audycji chcę zaanonsować gościa kolejnych magazynów wyśmienitego polskiego klawesyniste Władysława Kłosiewicza. Niedawno ukazał się nakładem Polskiego Radia 13-płytowy boks zawierający wszystkie dzieła klawesynowe Francisa Kuperena, działającego w pierwszej połowie XVIII wieku na Dworze Królewskim we Francji utworami Francisa Kuperena z pierwszej z 13 płyt kończymy dzisiejszy magazyn Crescendo. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu autorka Zofia Stopińska. Zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień o 25. Do usłyszenia. Dobry dzień Tylko mam prośbę spełn Gdy na miasto spłynie dzień Przyjdź, przyjdź, przyjdź Do mnie jutro To jest prosta ludzka rzecz Jeden piękny wieczór mieć Nie myślałeś o tym, lecz Tu, tu, tu przyjdzieś jutro Zapamiętaj miejsce, czas Do mi światłów nie znasz Przypominam jeszcze raz Bądź, bądź, bądź, jutro Windą wiedziesz pod sam tak Wizytówka jest na drzwiach Potem ciche dzwonki w dwa...